Jerzy Sebastian Lubomirski, Rokoszanin, nazywany obrońcą szlachty i Michał Korybut-Wiśniowiecki, król Piast, następca Jana II Kazimierza Wazy. To bohaterowie dzisiejszej opowieści. Jerzy Sebastian Lubomirski, marszałek wielki hetman polny-koronny, został pozbawiony urzędów wyrokiem sądu sejmowego w 1664 roku. Jako przywódca opozycji wobec króla Jana Kazimierza zorganizował Rokosz rok później, zwany Rokoszem Lubomirskiego w obronie wolności szlacheckich, sprzeciwiając się polityce dworu i reformom ustroju państwa, także ogłoszeniu elekcji vivente regge za życia władcy. W czasach wojen Rzeczypospolitej z sąsiadami paktował z jej wrogami, cesarzem i Szwedami. Zanim doszło do porozumienia między monarchą a Lubomirskim, wojska możnowładcy pokonały Królewskich, kwiat polskiego rycerstwa, w krwawej bitwie pod Montfami. Ta wojna domowa była jednym z wielu burzliwych wydarzeń czasu panowania Jana Kazimierza w Rzeczypospolitej obok powstań kozackich pod wodzą Bohdana Chmielnickiego niszczycielskiego potopu szwedzkiego czy wojny polsko-rosyjskiej, zakończonej utratą części Wielkiego Księstwa Litewskiego. Lubomirski nieraz stawał wtedy w obronie królestwa, jako znakomity wódz. Jak zatem tłumaczyć konflikt z Janem Kazimierzem w trudnych dla Polski czasach? Jaką rolę odegrała w tym konflikcie żona monarchy Ludwika Maria? Od 1669 roku po abdykacji Jana Kazimierza władcą elekcyjnym został 28-letni Michał Korybut Wiśniowiecki. Zwany królem piastem, bo przecież przedstawiciel narodu, a nie przybysz spoza Polski, o co zabiegała szlachta. Monarcha był synem wybitnego dowódcy i ważnego magnata Jeremiego Wiśniowieckiego. Złośliwi mówili, że tylko z powodu sławnego ojca zdobył koronę Polski, nie mając kwalifikacji do zasiadania na tronie. Już od czasów elekcja, następnie w trakcie panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, przeciwnikami władcy byli tzw. malkontenci, zwolennicy zbliżenia z Francją na czele z prymasem Mikołajem Prażmowskim i hetmanem Janem Sobieskim, przyszłym królem Janem III. Z jakiego powodu, kto stał za Michałem Korybutem i dlaczego można władca został wyniesiony na tron oraz poślubił siostrę Habsburga cesarza Leopolda I? Podczas zaledwie czteroletnich rządów król zmagał się z bardzo silną opozycją wewnętrzną oraz z najazdem tureckim, który zakończył się fatalnym dla Polski traktatem w Buczaczu w 1672 roku. Rzeczpospolita straciła podole z Kamieńcem Podolskim i miała płacić coroczny haracz sułtanowi. Król przedwcześnie zmarł, nie doczekał się zwycięskiej bitwy z Turkami pod Chocimiem 11 listopada 1673 roku, bitwy dowodzonej przez Hetmana Sobieskiego, choć zdążył porozumieć się ze szlachecką opozycją na Sejmie Pacyfikacyjnym, co pomogło przygotować program obrony kraju przed nawałą turecką. Czy Michał Korybut Wiśniowiecki był władcą kontrowersyjnym, nieudolnym, jak zapamiętano jego panowanie, czy słusznie? Dziś o czasach wojen domowych w obronie wolności szlacheckich i wojen z sąsiadami w obronie Rzeczypospolitej, czy także o początkach końca Królestwa? Historia Żywa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 Jan Kazimierz był pechowcem, że sprawował władzę w tak trudnym dla Rzeczypospolitej okresie, okresie opozycji wewnętrznej oraz ataku sąsiadów. Jak wobec tego potraktować czasy dzisiejszych bohaterów? No znamy już Jana Sebastiana Lubomirskiego, o którym pan profesor mówił tydzień temu, ale Michał Korybut-Wiśniowiecki był jeszcze większym pechowcem? Gdy idzie o moment obejmowania władzy, a w szczególności o ten okres sprawowania władzy, to co działo się w czasie tego okresu, to niewątpliwie trudno porównać panowanie Michała Korybuta Wiśniewieckiego z jakimkolwiek innym. Takiego stężenia wewnętrznej opozycji, która właściwie systematycznie chciała go obalić od pierwszego dnia po koronacji, i jednocześnie problemów zewnętrznych, z którymi musiała się mierzyć Rzeczpospolita, bunt, nowe powstanie na Ukrainie, wciąż trwająca rywalizacja geopolityczna z Moskwą, dalszy proces uniezależniania się i uniezależniania się przeciwko Rzeczpospolitej, plus książęcych połączonych z elektoratem brandenburskim w jedno coraz silniejsze państwo. No i przede wszystkim potężny najazd turecki, czy raczej turecko-tatarski, który wstrząsnął podstawami Rzeczpospolitej. To jest codzienność tego panowania. Czy miał także pecha, że trafił na Lubomirskiego? Można właśnie zadać sobie pytanie, dlaczego zaproponowałem połączenie tych dwóch postaci, które częściowo tylko zazębiają się, by tak rzec, chronologicznie, bo przecież Jerzy Sebastian Lubomirski był starszy o pokolenie od Michała Korybuta-Wiśniowieckiego, był towarzyszem walk z ojcem Michała Korybuta, Jeremim Wiśniowieckim. Powodem, dla którego zaproponowałem połączenie tych dwóch postaci, Jerzego Sebastiana Lubomirskiego i Michała Korybuta Wiśniowieckiego, jest właśnie to, że odgrywają oni rolę piastów, w cudzysłowie oczywiście, czyli kandydatów własnych wywodzących się z pierwszych rodów Rzeczpospolitej do tronu polskiego. Michał Korybut Wiśniowiecki ten tron osiągnął, Jerzy Sebastian Lubomirski odważył się o nim marzyć. W tym sensie kontynuowali, jeden i drugi. Powiedziałbym, Michał Korybut Wiśniowiecki nie tyle sam kontynuował, ile niejako przez przypadek został wyniesiony do tej roli, ale pierwszy raz jasno postawił ten program ktoś, z kim Michał Korybut Wiśniowiecki był bezpośrednio związany. A mianowicie jego pradziad, Jan Zamojski. To był ten, który tworzył królów, kreował królów, ale marzył cały czas o koronie dla siebie. Wielki kanclerz i hetman, był kluczową postacią w czasie pierwszych trzech elekcji i jest w pewnym sensie patronem tej dzisiejszej opowieści. Ile może i co znaczy ambicja pierwszych rodów wśród obywateli Rzeczpospolitej, na ile te ambicje mogą być zgodne z dobrem Rzeczpospolitej, na ile kiedy się krzyżują między sobą, między poszczególnymi rodami okazują się dla Rzeczpospolitej szkodliwe. To jest właśnie ów wspólny mianownik. Ale jednocześnie może warto zacząć od refleksji nad owym piastem, w cudzysłowie, to znaczy nad rodzimością obu kandydatów. Co do Jerzego Lubomirskiego nie ma wątpliwości. Wywodził się z rodu, którego geneza jest taka, jak mówi o tym powiedzenie Stefana Czarnieckiego. Przypomnę, kiedy mówił o swoim bardziej utytułowanym i wywodzącym się z potężniejszego rodu Towarzyszu tych walk, Jerzym Sebastianie Lubomirskim, który prawdę mówiąc był wcale nie mniej od Czarnieckiego zasłużony w potopie, a może nawet bardziej i wodzem był na pewno nie gorszym od Czarnieckiego. Czarniecki powiedział, ja mnie z soli, ani z roli, jeno z tego co mnie boli. To znaczy wyrósł pozycja w Rzeczpospolitej aż do Urzędu Hetmańskiego, wzięła się po prostu z jego życia steranego w walce w obronie Rzeczpospolitej. A Lubomirski, do którego pite było to... Powiedzenie wyrósł na soli, prawda, ród Lubomierskich wyrósł z dzierżawy, kopalnie, salin królewskich. To właśnie sprawiło, że ród ten wyrósł na progu XVII wieku na najpotężniejszy w Małopolsce. I właśnie tę dumę i siłę rodu zbudowaną na potędze gospodarczej Jerzy Sebastian wyprowadził swoje ambicje do odgrywania czołowej roli w Rzeczpospolitej nawet roli króla. Więc wiemy, że Lubomirscy wywodzą się z soli. Półżartem można by tak powiedzieć, ale skąd wywodzą się Wiśniowieccy? I tu spotkała nas w ostatnich latach niezwykła niespodzianka. W świadomości szlachty wybierającej króla po abdykacji Jana Kazimierza, Michał Korybut Wiśniowiecki był oczywistym piastem. To znaczy, wywodził się z rodu arcy polskiego, a raczej właściwie nawet należałoby powiedzieć może bardziej litewskiego, ale z zarośniętego. Z historią Polski, z jej najpiękniejszymi wspomnieniami, to znaczy z dynastii Jedymina, z rodu młodszego brata Jagiełły, Korybuta. Stąd właśnie to drugie imię, Michał Korybut Wiśniowiecki. Skojarzenie z dynastią Jagielonów prowadziło do najpiękniejszych wspomnień w tym czasie kryzysu po potopie szwedzkim, i stąd poszukiwanie takiego. Kandydata związanego właśnie z rodzimą tradycją, w pewnym sensie zrośniętą z Polską, wydawało się jak najbardziej nie tylko uzasadnione, ale udane, kiedy nagle szlachta zobaczyła kandydata w młodym Michale Wiśniowieckim. Jak się okazało jednakże, z badania materiału genetycznego Wiśniowieckich które zostało przeprowadzone w ostatnich latach przez Mariusza Kowalskiego i z wcześniejszych, nieco wcześniejszych wywodów genealogicznych Jana Tęgowskiego, dwóch znakomitych historyków. Wiśniowieccy nie wywodzą się od rodu Giedymina, a więc nie są dynastią litewską, nie mają żadnego związku z Jagielonami, ale wywodzą się od Rurykowiczów, po prostu od książąt tych, którzy kiedyś tworzyli dynastię panującą na ziemiach ruskich, Tę, która założyła potęgę Rusi i której ostatnim przedstawicielem na tronie w Moskwie był syn Iwana Groźnego Fiodor. Okazuje się więc, że rurykowicze panowali dłużej niż tylko do śmierci Fiodora, bo ostatnim rurykowiczem na tronie był Michał Korybut-Wiśniowiecki. Tego jednakże wyborcy okrzykujący go piastem rzecz jasna nie wiedzieli. Nie wiedzieli. Elekcja Michała Korybuta-Wiśniowieckiego miała miejsce w 1669 roku, już dwa lata po śmierci Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, który, jak pan profesor powiedział, Marzył, ale nie dosięgnął korony. To był moment, kiedy szlachta wykazywała dużą niechęć, manifestowała dużą niechęć do władców, cudzoziemców. I traf chciał, że to właśnie Michał Korybut Wiśniowiecki został tym królem piastem. Jak to się dzieje, że właśnie za jego panowania magnaci i szlachta także tworzyli wewnętrzną opozycję, przeciwstawiając się jego panowaniu? Na czym to polega? Wróćmy może na chwilę jeszcze do czasów, kiedy Michał Wiśniowiecki dopiero raczkował na tym świecie. Karty w wielkiej polityce rozdawali jego ojciec Jeremi Wiśniowiecki i już wtedy dojrzały polityk Jerzy Sebastian Dubomirski, a także matka Korybuta Wiśniowieckiego, księżna Gryzelda, żona Jaremy, jak go popularnie nazywano, czyli Jeremiego Wiśniowieckiego. Zamojska, córka Tomasza, kanclerza Wielkiego Koronnego. Tak jest, a wnuczka Jana Zamojskiego. I to mm -hmm. właśnie chciałem przypomnieć ten zwornik naszej opowieści, czyli ambicje Jana Zamojskiego, który ze średniej szlachty się wywodząc doszedł do pozycji magnackiej i do olbrzymiej potęgi w Rzeczpospolitej, w której mógł marzyć o objęciu najwyższej godności królewskiej. Otóż jakąś część tych marzeń, tych ambicji dziedziczy właśnie Gryzelda, jego wnuczka. Ona po śmierci swojego męża Jeremiego Wiśniowieckiego Ciesząc się oczywiście częścią jego prestiżu związanego z bohaterską obroną z Baraża, z efektowną ewakuacją części rodzin, zresztą nie tylko szlacheckich, ale również żydowskich zagrożonych unicestwieniem przez powstanie Chmielnickiego. No i wreszcie prestiżu zbudowanego na walnym udziale Jeremiego Wiśniowieckiego w Bitwie Beresteckiej. Gryzelda Wiśniowiecka sięgnęła po pozycję trudną do wyobrażenia w ówczesnej Europie. Kiedy zmarł jej mąż, to ona objęła dużą część, powiedziałbym, schedy politycznej po nim, kiedy osiadła w majątku swojego brata, czyli w zamościu u tego Jana, sobie pana Zamojskiego, który jest poniekąd także bohaterem naszej następnej opowieści, bo będziemy mówili o Janie Sobieskim i marysieńce jego żonie. Przypomnijmy, że Jan Zamojski był pierwszym mężem Marysieńki Marii Kazimierzy Darkian. Tak zazębiają się te historie, o których tutaj opowiadamy, także na płaszczyźnie osobistej. Gryzelda Wiśniowiecka, kiedy umrze z kolei jej brat, Jan Zamojski, przejmie po nim kontrolę nad ordynacją zamojską, czyli nad ogromnym konglomeratem miast i wsi skupionym w rękach rodu zamojskich. Nie chciała go zgodnie z prawem przekazać młodszej linii rodu zamojskich, Marcinowi Zamojskiemu i trzymając go w rękach przez kilka lat przy pełnym poparciu, Mieszczan Zamojskich przy pełnym poparciu Akademii Zamojskiej utworzonej przez jej dziada. Ta instytucja naukowa była także źródłem jej wykształcenia wyjątkowego ówczesnej Rzeczpospolitej wśród kobiet. Ta zatem energiczna, wykształcona niewiasta utrzymała kontrolę nad potężnym źródłem dochodów i wpływów politycznych i pokierowała nim tak, by przygotować elekcję swojego syna. Jeśli w poprzedniej audycji mówiliśmy o znaczeniu Ludwiki Marii, żony Jana Kazimierza, to teraz powinniśmy wspomnieć rolę następnej kobiety, Gryzeldy Wiśniowieckiej z domu Zamojskiej, matki Michała. To ona była właściwie ukrytą sprężyną elekcji swojego syna, bez której ta elekcja nie powiodłaby się niewątpliwie. Wracając do kwestii, którą pani redaktor poruszyła rywalizacji rodów magnackich, ich ambicji. Po Janie Zamojskim Jerzy Sebastian Lubomirski podniósł te ambicje najwyżej i był, trzeba powiedzieć, także po Janie Zamojskim najbardziej przygotowany, by te ambicje przyoblec w kształt dojrzałej polityki. Przypomnijmy, że odegrał niezwykle chlubną rolę w czasie potopu. Nie zdecydował się na zdradę króla i Rzeczpospolitej Jana Kazimierza, tylko odegrał najważniejszą rolę w powrocie króla do Polski z tej chwilowej emigracji na Śląsku i przy pomocy swoich sił wsparł w decydujący sposób swoistą rekonkwistę Rzeczpospolitej z rąk Szwedów i Rosji, biorąc walny udział w osaczeniu wojsk Karola Gustawa w Widłach, Wisły i Sanu, nie z jego winy. Stamtąd król szwedzki się wymknął. Potem także odegrał zasadniczą rolę w bitwie, zwycięskiej bitwie pod Warką, którą często kojarzymy tylko z dowodzeniem Stefana Czarnieckiego, Jerzy Sebastian Lubomirski był tu nie mniej ważny. Potem dowodzi oblężeniem Torunia, skutecznym oblężeniem, ponownie oblężeniem Krakowa, a więc w tych decydujących momentach dla wyzwalania Polski spod okupacji szwedzkiej Jerzy Sebastian Lubomirski odgrywa kluczową rolę. Wreszcie odgrywa rolę jeszcze większą w kampanii, która złamała częściowo niestety, jak się tylko okazało, potęgę Rosji. To było chyba najbardziej błyskotliwe zwycięstwo nad Rosją, może nawet bardziej błyskotliwe od zwycięstwa Stanisława Żółkiewskiego pod Kłuszynem w roku 1610. Mam tutaj na myśli 50 lat później odniesione przez Jerzego Sebastiana Lubomierskiego zwycięstwo pod Cudnowem na Ukrainie. W tym zwycięstwie Jerzy Sebastian Lubomierski zmusił do kapitulacji, bez walki, do kapitulacji potężną armię rosyjską, która w całości oddała się do niewoli, osaczona umiejętną sztuką operacyjną Jerzego Sebastiana Lubomieckiego. A więc wydawałoby się w tym momencie cieszył się prestiżem największym, najskuteczniejszego wodza, dysponującego olbrzymimi środkami materialnymi, olbrzymim także prestiżem politycznym. I to jest moment, kiedy wchodzi on w tę wielką grę, o której mówiliśmy tydzień temu, grę o reformę ustroju Rzeczpospolitej po doświadczeniach potopu reformę, którą inicjuje Króli Królowa, Janka Kazimierz i Ludwika Maria. Król Janka Kazimierz i jego żona Królowa Ludwika Maria, jak Pan Profesor powiedział, chcą pozyskać Lubomirskiego jako sprzymierzeńca proponowanej przez nich reformy ustroju Rzeczpospolitej. Najważniejszym elementem tej reformy jest elekcja Vivente Rege. Jaka jest pierwsza reakcja Lubomirskiego? Przypomnijmy, że elekcja Vivente Rege, czyli wybranie następcy Jana Kazimierza za życia króla. Jerzy Sebastian Lubomirski zaczyna myśleć naprawdę o swojej własnej kandydaturze. To rzecz jasna było sprzeczne z planami króla, a zwłaszcza królowej. I to uczyni z Jerzego Lubomirskiego, śmiertelnego wroga dworu, przede wszystkim królowej i pociągnie za sobą to nieszczęście, że niewątpliwie najzdolniejszy z magnatów, także dobrze wykształcony, bo wyszkolony był wojskowo w najlepszych szkołach zachodniej Europy, a sprawdzony na wschodnioeuropejskim Teatrze Działań Wojennych, a w sensie politycznym i kulturalnym wyszkolony w takich ośrodkach jak Ingolstadt, Lowanium, Lejda, Jerzy Sebastian Dubomirski, namiętny czytelnik Tacyta, był niewątpliwie członkiem elity, także w sensie kulturalnym. I ten człowiek niestety starł się z najbardziej kulturalną, jeśli można tak powiedzieć, królową na polskim tronie, najlepiej wykształconą, Ludwiką Marią. To starcie ambicji było zabójcze dla Rzeczpospolitej. Bardzo trudno rozplątać ten węzeł i powiedzieć, kto bardziej ponosi odpowiedzialność za... Straszliwą wojnę domową, która wyniknęła z wendety królowej na Lubomirskim, skrajnie stronniczego sądu, który królowa przy pomocy swojego małżonka oczywiście narzuciła na Sejmie nad Hetmanem Lubomirskim. Skazanie Hetmana nie tylko na utratę urzędów i majątków, ale również na śmierć. To oczywiście sprawiło, że ogromna większość szlachty ujęła się za skrzywdzonym, niewątpliwie skrzywdzonym w ten sposób zasłużonym dla obrony Rzeczpospolitej potentatem i ułatwi to Lubomirskiemu przetrwanie tego dramatycznego momentu, ale zaszkodzi Rzeczpospolitej, bo wojna domowa nigdy nie może być dobra dla Rzeczpospolitej, nawet jeżeli racje są podzielone. Nawet, powiedziałbym, gdyby racje były po jednej tylko stronie, to wojna domowa jest zawsze nieszczęściem dla wspólnoty, a to była największa wojna domowa w historii Rzeczpospolitej, ponieważ pociągnęła za sobą śmierć co najmniej kilkunastu tysięcy ludzi. W jednej walnej bitwie, której Lubomirski pobił na głowę swojego późniejszego następcę, właściwie już wtedy następcę na opróżnionym urzędzie Hetmana. Ten tytuł został zabrany Lubomirskiemu przez króla i sejm. Jan Sobieski zajął jego miejsce. Sobieski, który służył wcześniej pod komendą Lubomirskiego, został pobity na głowę w tej wojnie domowej w bitwie pod Montwami w roku 1666 w lipcu przez Lubomirskiego w tej jednej bitwie zginęło około czterech tysięcy ludzi, a w całej trwającej ponad rok wojnie niewątpliwie ta liczba ofiar, także ludności cywilnej zniszczonej przez ścigające się nawzajem wojska królewskie i wojska lubomirskiego, konfederatów skupionych wokół niego, na pewno ta liczba ofiar przekraczała kilkanaście tysięcy osób. A więc straszliwa tragedia, z której nic dobrego dla Rzeczpospolitej nie wyniknęło, Lubomirski po tym wielkim zwycięstwie militarnym nad wojskami króla nad Janem Sobieskim ukorzył się, zrozumiał, że przecież ta wojna nie może trwać aż do zniszczenia króla, zniszczenia Rzeczpospolitej, a więc uznał wyrok, który pozbawiał go tytułów, starał się tylko zapewnić przekazanie majątków swoim dzieciom, swoim synom i udał się na emigrację do Wrocławia, gdzie rychło zmarł. Ten przykład nieudanego króla Piasta, któremu nie udało się zrealizować swoich ambicji, a którego zwalczenie kosztowało tak wiele Rzeczpospolitą, oddziaływał bardzo silnie na wyobraźnię tych wyborców, którzy stanęli z chwilą abdykacji Jana Kazimierza przed koniecznością znalezienia nowego monarchy. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Jerzy Sebastian Lubomirski zmarł w tym samym roku, w którym zmarła także królowa Ludwika Maria w 1667 roku. Gdyby jednak żył dalej, bo zmarł w wieku zaledwie 51 lat, kto wie, może byłby tym królem Piastem, może historia Polski potoczyłaby się inaczej. Natomiast tym królem Piastem został Michał Korybut Wiśniowiecki. Od początku bardzo krytykowany, a mimo wszystko nim został i musiał się zmagać między innymi także z malkontentami, wśród których był Jan Sobieski. Warto troszkę już wprowadzić postać Jana Sobieskiego, o którym będziemy mówili więcej za tydzień. Bez uczestnictwa tego wybitnego wodza i mniej szczęśliwego polityka w historii dzisiaj przez nas omawianej nie możemy jej zrozumieć. Otóż przypomnijmy, że Jan Sobieski wybił się na pierwszoplanową postać Rzeczpospolitej właśnie w czasach walki przeciwko Jerzemu Sebastianowi Lubomirskiemu u którego terminował, którego uczył się wojaczki i pod którego bokiem odnosił swoje pierwsze sukcesy militarne w czasach potopu, zarówno w walce ze Szwedami, jak i w walce z Rosjanami. Do dworu królewskiego, czyli do Jana Kazimierza i Ludwiki Marii, przybliży Jana Sobieskiego wielki romans z Marysieńką. Będziemy o nim mówili za tydzień. Marysieńka była jedną z tych młodziusieńkich dwórek, które z Francji przywiozła Ludwika Maria właśnie, żeby usidlać, jeżeli można tak powiedzieć, strzałami Amora pozyskiwać do swojego obozu wybitnych przedstawicieli rodzin magnackich w Rzeczpospolitej. To się udało w przypadku Jana Sobieskiego, który zdecydował się wystąpić przeciwko Lubomirskiemu właśnie pod wpływem Marysieńki, a ta działała na zlecenie królowej Ludwiki Marii z kolei. I tak stał się filarem Jan Sobieski obozu, który konstruowała Ludwika Maria, obozu profrancuskiego. Istotą politycznego programu, jeżeli jakiś można znaleźć w owym obozie, było przekonanie, że w oparciu o Francję, w której już dochodził do pełnoletności Ludwik XIV, kończyła się epoka kardynała Mazariniego i jego rządów, przejmował je już osobiście Ludwik XIV, w związku z Francją uda się rozluźnić więzy krępujące Rzeczpospolitą zarówno mariażami, jak też polityką zagraniczną, więzów oczywiście z Habsburgami, z Wiedniem. To antyhabsburskie nastawienie, silnie występujące w dużej części szlachty, było pewnym wabikiem politycznym, który miał pozyskać do tego programu przyszłych elektorów nowego króla. Problem polegał na tym, że właśnie metody, jakimi Ludwika Maria przekonywała do tego programu część senatorów i zwalczała jednocześnie przeciwników tego programu takich jak Jerzy Sebastian Lubomirski, sprawiły, że kandydatura francuska zaczęła tracić na atrakcyjności w oczach szlachty. To wykręcanie ręki opozycji przez królową Ludwikę Marię, próba przeforsowania per facet nefas, jak się to w tej staropolskiej łacinie mówiło, kandydatury francuskiej, to razem przyczyniło się do dużej niepopularności ostatecznie tej kandydatury w momencie decydującym, kiedy Jan Kazimierz abdykował, kiedy Ludwika Maria już wcześniej zeszła z tego świata. Obóz, na czele którego stał Jan Sobieski i prymas Mikołaj Prażmowski, choć wciąż pobierał olbrzymie pieniądze, pensje po prostu od króla Francji, to niestety jest już ten smutny czas, kiedy pensje od obcych dworów stają się normą. Niektórzy potrafią pobierać pensje jednocześnie od zwalczających się obozów politycznych, które walczyły o panowanie w całej Europie wtedy. Ten obóz francuski z Sobieskim i prymasem Prażmowskim stara się zrobić wszystko, ażeby wygrać elekcję dla kandydata z Paryża. Najpierw miał być nim Kondeusz Wielki, spokrewniony blisko z dynastią królewską, we Francji i jednocześnie słynący z wybitnego talentu wojskowego udokumentowanego wieloma wspaniałymi zwycięstwami, a więc wydawało się atrakcyjny kandydat, no tyle tylko, że już stary i w dodatku zbyt kojarzący się właśnie z absolutyzmem francuskim. Stąd Kondeusz został szybko wykluczony, formalnie wykluczony przez Sejm Elekcyjny jako kandydat, który złymi metodami próbuje zdobyć sobie poparcie, ale pozostali na placu boju Zapasowi kandydaci francuscy wciąż jeszcze budzili nadzieję obozu, o którym mówiłem, to znaczy obozu z prymasem prażmowskim, czy hetmanem wielkim koronnym Janem Sobieskim na czele. Dramatyczne wydarzenia, które towarzyszyły elekcji, doprowadziły do tego, że mający przewagę w senacie zwolennicy tego francuskiego obozu zostali po prostu ostrzelani przez szlachtę, która wtargnęła do tak zwanej szopy, gdzie spotykali się właśnie senatorowie, starała się steroryzować ta masa szlachecka senatorów, by ci zrezygnowali z forsowania francuskiego kandydata. W ten sposób w czerwcu 1669 wyłoniła się nagle, niemal z niebytu, kandydatura Michała Korybuta-Wiśniowieckiego, którą z jednej strony umiejętnie po cichu ale skutecznie forsowała matka, księżna Gryzelda Wiśniowiecka, a z drugiej strony wsparł tę kandydaturę bardzo sprytny polityk podkanclerzy koronny Andrzej Olechowski i jego pismo, cenzura kandydatoru, które kolportowane było w czasie elekcji, które przekonywało, że to właśnie piast, taki piast, jakim najlepiej może być młody dziedzic wspaniałego rodu Wiśniowieckich, Syn bohatera spod Zbaraża i spod Beresteczka będzie najlepszą przeciwwagą dla wpływów francuskich i nareszcie pozwoli Polsce odzyskać suwerenność od obcych wpływów, czy to habsburskich, czy to francuskich. Pod takimi hasłami właśnie zwyciężyła kandydatura Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Poza wspomnianym ostrzelaniem była duża akcja propagandowa Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Przeciwnicy z pogardą nazywali małpą, zastrachaną sową, głupcem, nędzarzem, no i w ogóle odsądzali go od czci i wiary. Dobrej prasy od początku zatem nie miał. Chciano nawet unieważnić elekcję. Doradcy Michała Korybuta Wiśniowieckiego robili wszystko, aby wzmocnić jego pozycję i na przykład podkanclerz kanclerz Koronny Olszowski, który faktycznie był sternikiem państwa, zajrzał na dwór wiedeński i tam poszukał dla Michała Korybuta Wiśniowieckiego małżonki arcyksiężniczki habsburskiej Leonory Marii Józefy, która była siostrą cesarza Leopolda I. No to chyba była już jawna wojna, skierowanie swoich oczu w stronę Habsburgów. To było niewątpliwie umocnienie pozycji Michała Korybuta Wiśniowieckiego, małżeństwo z siostrą panującego cesarza z dynastii Habsburgów, ale jednocześnie był to kolejny krok w tej wojnie, która zaczęła się nie z winy Michała Korybuta. Tu warto może porównać sytuację po jego wyborze z sytuacją omawianą przez nas przed chwilą, to znaczy Rokoszu Lubomirskiego. Wtedy, przypomnijmy raz jeszcze, Lubomirski staje na czele rzesz szlachty która uważa, że król, który chce przeprowadzić elekcję w Iwenteregę, łamie prawo Rzeczpospolitej. W związku z tym szlachta broni także bezprawnie jej zdaniem skazanego, a zasłużonego obywatela Rzeczpospolitej, czyli Hetmana Lubomirskiego. Nie ma mowy o detronizacji Jana Kazimierza, jest mowa tylko i wyłącznie o tym, ażeby przywrócić prawo Rzeczpospolitej. Wtedy po stronie króla stoi Jan Sobieski. Teraz, kiedy zostaje wybrany zgodnie z prawem, nikt tego nie kwestionował, Michał Korybut-Wiśniowiecki, nagle okazuje się, że Jan Sobieski, który wcześniej bronił władzy królewskiej i praworządności, jeśli można tak powiedzieć, wzywa, czy organizuje razem z prymasem Prażmowskim, z innymi magnatami do obalenia króla, wzywa po prostu do jego detronizacji. Stopień zacietrzewienia w tej wojnie domowej obciąża niewątpliwie dużo bardziej stronę opozycyjną niż króla, legalnie wybranego króla. Te wezwania do detronizacji i próba obalenia po prostu króla, przemocą, siłą, którą dysponował hetman wielki koronny Jan Sobieski, łączy się oczywiście z bezpośrednią ingerencją w sprawy polskie króla Francji, chodziło o przekształcenie Polski de facto no, w narzędzie polityki francuskiej, nic więcej. Ale łączy się także z działaniami no, tak jawnie niegodnymi, jak próba przedstawienia w propagandzie tzw. malkontentów, czyli właśnie obozu Sobieskiego i prymasa Prażmowskiego, przedstawienia nowej królowej Eleonory Marii Józefy jako ofiary młodego Wiśniowieckiego, że jest rzekomo prześladowana przez niego no, niemal ofiara przemocy domowej. Było to wyssane z palca, to małżeństwo było bardzo dobre i Eleonora Maria Józefa stała konsekwentnie po stronie męża. A jednak w propagandzie wrogów Michała Korybuta Wiśniowieckiego nie cofnięto się nawet przed wejściem do łoża królewskiego, żeby próbować wykazać, że tam dzieje się źle, by nakłonić Eleonorę Marię Józefę do rozwodu z mężem. No, trudno pójść dalej w wojnie domowej niż robili to wrogowie panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Nie byłoby to tak straszne, byłoby bardziej może śmieszne, groteskowe tylko, gdyby nie fakt, że jednocześnie w granicach Rzeczpospolitej działo się bardzo źle wskutek zewnętrznej agresji. Najpierw jest to problem najazdów tatarskich. Jak sobie radzić z najazdami tatarskimi, czy w ogóle z zagrożeniem zewnętrznym, kiedy hetman wielki, czyli dowódca sił zbrojnych, Zbiera wojsko nie wiadomo, czy po to, żeby bronić kraj przed Tatarami, czy, czy po to, żeby obalić tak. króla. Co ma zrobić król w tej sytuacji? Dramatyczna sytuacja. Sobieski rzeczywiście broni przed czambułami tatarskimi pogranicza rusko-tatarskiego, ale jednocześnie buduje w ten sposób swój prestiż, którym chce się posłużyć do obalenia króla. I nie ma żadnej gwarancji król, że ten prestiż odnowiony niejako przez Jana Sobieskiego w walkach z Tatarami, przede wszystkim w jego bardzo błyskotliwym zwycięstwie, bardzo szczupłymi siłami w roku 1667 pod podchajcami, że Sobieski nie wykorzysta tego prestiżu i dowodzonych przez siebie sił zbrojnych, żeby obalić monarchę. To jest dramatyczny wybór, który nasila się jeszcze w momencie, kiedy następuje zmiana polityki tureckiej. Do władzy w Turcji dochodzi frakcja rodu Koprylich, ambitnych dworaków z rodu albańskiego, która osiągnąwszy faktyczną władzę w postaci Urzędu Wielkiego Wezyra, a więc jakby premiera rządu tureckiego, forsuje reformy, które rzeczywiście bardzo wzmocniły siłę armii tureckiej i nową ofensywę, nową wielką ofensywę, która ma podbić Europę. Pierwszą ofiarą tej ofensywy ma być Rzeczpospolita. Uderzenie tureckie, które jest już przesądzone w roku 1671, spotyka Rzeczpospolitą w momencie, kiedy walka opozycji Malkontentów z królem sięga zenitu. Jak się bronić w tej sytuacji? To jest właśnie moment, kiedy upada kamieniec podolski, grzebiąc pod swoimi ruinami rzeczywistego pułkownika rzeczywistego Hekinga, przedstawionego przez Sienkiewicza w ostatniej części trylogii jako Kettling. Ta tragedia dla Rzeczpospolitej, bo to rzeczywiście była kluczowa twierdza dla obrony od południa, całego Podola i dalej całej Rusi, całej południowej granicy. Ta wieść o upadku kamieńca, który nie spotkał się z żadną odsieczą efektywną, przychodzi w momencie, kiedy obie strony konfliktu wewnętrznego właściwie są już o krok od nowej wojny domowej. Obrońcy króla, a ogromna większość szlachty popiera króla, zawiązują konfederację pod Gołębiem, tak zwaną konfederację gołębską bo tam właśnie zwołał król pospolite ruszenie na wojnę z Turcją. Ale zamiast iść na wojnę z Turcją, konfederaci chcą rozsiekać na szablach opozycję, malkontentów, Sobieskiego. Tyle, że Sobieski ma swoją armię. I właściwie na progu 1673 roku sytuacja wygląda już po prostu tragicznie. Sytuacja Rzeczpospolitej nie do pozazdroszczenia, jak pan profesor powiedział, wyjątkowo groźna. Turcy u bram Królestwa, a w Królestwie lada moment wojna domowa, gdzie naprzeciw siebie staną silne armie zwaśnionych Polaków. Co zrobił w takim razie król Michał Korybut Wiśniowiecki? Ten właśnie tragiczny moment pokazuje pewnego rodzaju zasługę Michała Korybuta. Ponieważ na progu 1673 roku nie tylko zgodził się on na rozejm w starciu z Malkontentami i przekonał ich do tego rozejmu, do rezygnacji z wojny, ale także zdecydował się na program reform i udało mu się go przeforsować na tym Sejmie na początku 1673 roku. Sejm przede wszystkim jednak uchwalił ogromne podatki na 50 tysięcy żołnierzy, Dzięki tym podatkom można było wystawić szybko armię, na czele której król nie zawahał się postawić najlepszego woda, czyli Jana Sobieskiego. I to właśnie konsekwencją tej zgody osiągniętej w ostatnim momencie, zgody, której autorem był przede wszystkim król Michał Korybut-Wiśniowiecki, stało się wielkie zwycięstwo Jana Sobieskiego pod Chocimiem odniesione w tymże 1673 roku. Już po śmierci króla nie doczekał tej wspaniałej wiktorii. Król zmarł dosłownie w przeddzień zwycięstwa w bitwie pod Chocimiem, odniesionego przez jego głównego wroga w Rzeczpospolitej, czyli hetmana Jana Sobieskiego. Niewątpliwie jednakże wiadomość o tym zwycięstwie, gdyby mógł jej doczekać, ucieszyłaby go bardzo, bo przecież Jan Sobieski realizował program obrony Rzeczpospolitej, który został stworzony dzięki tej zgodzie w ostatnim momencie osiągniętej, przynajmniej na chwilę można ją nazwać rozejmem w konflikcie wewnętrznym, zgodzie, której głównym autorem czy patronem był król. Tak się złożyło, że pochowany został Michał Korybut-Wiśniowiecki w katedrze na Wawelu w tym samym dniu, kiedy złożono w krypcie wawelskiej szczątki jego poprzednika, Jana Kazimierza, który zmarł rok wcześniej na wieść o upadku Kamieńca Podolskiego w dalekiej Francji. Sprowadzenie zwłok Jana Kazimierza z Francji i sprowadzenie zwłok zmarłego we Lwowie Michała Korybuta Wiśniowieckiego do Krakowa zostanie zakończone w roku 1676, kiedy ich następca, Jan Sobieski, o kolejnych zwycięstwach w starciu z Tatarami i Turkami będzie mógł zająć się uroczystym pochówkiem swoich poprzedników i własną koronacją. Piękny gest, ale warto przypomnieć, że dzienna data bitwy pod Chocimiem to 11 listopada, skoro mówimy o różnych zbiegach okoliczności. Zatem król Piast Michał Korybut-Wiśniowiecki stanął na wysokości zadania, ale też nie wiem, czy miał poczucie, że to początki końca królestwa. Powiedział pan, że w znacznej mierze opozycja odpowiada za to, co działo się później. Zacietrzewienie opozycji i zacietrzewienie Dworu Królewskiego, jednocześnie obu stron konfliktu, zarówno w czasach Jana Kazimierza, jak i w czasach Michała Korybuta Wiśniowieckiego, choć w tym drugim przypadku uważam, że mniejsza wina spoczywa na królu, który na pewno nie był wybitną osobistością, nie zdobył sobie własnymi zasługami popularności, ale raczej dziedziczył je po ojcu i dzięki umiejętnościom, dyplomatyczno-politycznym swojej matki, księżny Gryzeldy Wiśniowieckiej, ale to właśnie jego działania cofnęły niejako Rzeczpospolitą z krawędzi katastrofy, która groziła ponownie, jak w potopie w roku 1672 kiedy po pierwszym zawartym haniebnym traktacie z Turcją w Buczaczu, oddającym podole i właściwie panowanie nad ukraińskimi ziemiami Rzeczpospolitej, w ręce Turcji groziła zupełna destrukcja Polski przez ten najazd idący od południa z znakiem półksiężyca i jednocześnie wojnę domową. Polska Rzeczpospolita raz jeszcze cofnęła się z nad krawędzi przepaści. Jak długo jednakże można balansować nad przepaścią? Przed tym dylematem stanie praktycznie zwycięzca z Chocimia Jan Sobieski, który będzie już wtedy najbardziej oczywistym kandydatem